Po co, dlaczego, w marzeń powie Powiedz człowieku, kto spełni To jak człowiek Znam niewielu, którzy dążą do celu tych twardzieli, nie tylko w mięśniach Zestali, na wciwych bohaterów którym im przez zostali Swoje siły, które z głębi uzyskali Posłuchali głosu, który płyną z oddali Pokazali, że spali Nie poddali się, uderzając tej pali Nie sprzedali życia Znaleźli siłę przebicia Uzyskali coś, co ma znaczenie Spełnia Marzenie. Nie odeszli w zapomnienie nauczyli mnie, co znaczy wierzyć w siebie Podali rękę w potrzebie W odpowiednim czasie, w odpowiedniej chwili Opuściłem puste futerały, tak obrałem cel, więc zostanie wykonany, wykonany, Życie tylko dla wytrwałych jestem przekonany Przekon o tym rany, na mym ciele wiele A ja żyję niepowstrzymany, mimo że walczę na polu chwały bez przewały Nie chcę być pokonany, kto co chcę być? Kto spełni to, jak, jak człowiek się? może spaść na samotno? Zostań pustym futerałem Wierzyć w to, tylko w co? Po co, dlaczego ważny jest to? to człowieku, kto spełni to, jak, jak człowiek się? może spać na samotno? Zostań pustym futerałem Wierzyć w to, tylko w co? Znam też tych Znam też tych Którzy nie ziszczą marzeń swych, bo żyją w nich To puste futerały, pytasz kto to? To człowiek młody ale w środku powtarzały o uczuciach, które dawno istnieć przestały spowodowały utratę ambitnej postawy, a obawy przed jutrem nabrały mniejszej wagi co prowadzi do zachwiania równowagi, zdrady własnego jata Wielu kompli bez własnego zdania Przechodzi w stan oczekiwania następnego dnia Który nic nowego nie odsłania Codzienna tułaczka i w marzeniach doznania Codzienne wzmagania, życia podtrzymywania Monotonia, to nie harmonia, To żywa śmierć, chodząca chodnikami Powiedz ilu takich między nami Powiedz ilu takich między nami Puszta spaść na samo to, buterałem. Wierzyć w to tylko w co. Po co dlaczego Farzy to powiedz człowieku, Kto spełni to, ja człowiek może spaść na samo to, to, to zo trudnym buterałem. Wierzyć w to tylko w co. Po co znaczzego? Wanie to powiedz człowieku. Kto spełni to, ja człowiek może spaść na samoto zo tak trudnym buterałem. Wierzyć w to tylko w co. Po co, dlaczego w marzeń sto, powiedz człowieku, powiedz kto Powiedz, ilu spełali, takich kto... między nami! A, a, tak, puste tak. futerały, ha Puste futerały! skały zyskały bez wiary. Ludzie, tak, bez la, wiary! la, Puste la, la, la, la, la, la. futerały! Tak.